Lubię słuchać jak mi skutna jak mi źle I pomaga z drugiej strony Boli mnie Widzę, że boli jak się patrzą na nas Możesz pójść mi pod Giordany jest tak mała Lubię słuchać jak mi skutna jak mi źle I pomaga z drugiej strony Boli mnie Widzę, że boli jak się patrzą na nas Możesz pójść mi pod Giordany Zdyjesz tak mała Nie zawsze grała gitara tak jak w tym momencie y w innych ludziach są pytania, odpowiedzi we mnie Tyle razy mała próbowałaś mnie oszukać A ja pragnę twojego ciała jak zbłąkana dusza Chciałem skraść w serce, by jego bicia słuchać Ale ty nie masz serca, jak Mara Salva trucza Ludzie tak szybko odchodzą, zwierz mi się ich nienawidzi dzieje Zanim tylko swoje zrobią, mi perfidnie zmienił mi. Dzieje. Lubię słuchać jak mi smutna jak mi źle Mi pomaga z drugiej strony, boli mnie Widzę, ze boli jak się patrzą na nas Możesz pójść mi pod Jordany, z tak do mała Lubię słuchać jak mi smutna jak mi źle Im pomaga z drugiej strony, boli mnie Widzę, ze boli jak się patrzą na nas Możesz pójść mi pod Jordany, z tak do mała pewnie, czy Moje mordy na górze, przeżyło się, co odbiję w nowej durze Puściłem bardzo ciężką płytę, są za ogiem Jak mam kochać swoje smutki, które płaczą we mnie ciągle Miałem masę na i nagrać, leciało pierdol się Jak ja tastowałem Afgan, ciągle patrzą mi po najkach Co mi mówi, co mam robić, musząć mój małolacik By zajebać twoje drogi, moje bardzo drogie skoki Noszą błoto z tego Bagna będzie dumna moja mama i moja mama Tata, papa, moje serce ciągle krwawi Ciężko się cieszę, tak czy nie mogę czai Mój szomal żegnał dziadka, łapiąc go za rękę On dla niego był jak tata, ja nie byłem na pogrzebie Masz we mnie brata, znów na koncercie wiem jak wszyscy z z duzymburem, podasz mi pomocną rękę Lubią słuchać, jak mi smutne, jak mi Just walk alone